Wielu z nas znał lat. Dla przypomnienia chciałem powiedzieć, że e, Stefan Rieke jest dyrektorem Muzeum Biblii i Stworzenia w Pertalu. E, że też jest czynnym archeologiem. E, również i wykładowcą e, Pisma Świętego w, w różnych miejscach na świecie. E, tutaj na naszym terenie był kilkukrotnie. W 2013 roku była wystawa Biblii. I przez tydzień tutaj w tej sali mieliśmy eksponaty, replikę prasy Gutenberga, były też oryginały Biblii obrazkowych, były papirusy, historia powstania Pisma Świętego na przestrzeni wieków. Również to, w jaki sposób Żydzi kopiowali z pieciołowitością, nadzwyczajną dokładnością tekst które tekst różniące się od siebie tysiąc lat, jeśli chodzi o czas powstania, e, okazują się e, po prostu bezbłędne. E, więc była tutaj ta wystawa Biblii, e, również i w e, późniejszym czasie był temat spełnionych proroctw oznacznie Jezusa Chrystusa. To było w kinie. E, Grabowie nie tak dawno był temat Być kościołem, czy chodzić do kościoła. Dzisiaj mamy temat związany z stworzeniem. Czyli, że w tym świecie, który nas otacza, widać rękę Stwórcy, rękę Boga. Ponieważ to, co istnieje, jest tak złożone, tak harmonizuje ze sobą, jest tak bezbłędne, że nie może to być owocem, czy skutkiem przypadku. Osoby zainteresowane chciałbym też zaprosić na jutro na ulicę Fabryczną 18 na godzinę 16, gdzie będzie też wykład na temat proroctw odnośnie Jezusa Chrystusa, które dopiero mają się spełnić. Cóż oddajemy głos naszemu gościowi. I tytuł ten połączony jest z jednym też wierszy z Biblii. Ja tutaj wydrukowałem ten wiersz. Jest to z Księgi Joba, 22, 12 rozdział od 7 do 10 wiersza. rozdział Księgi Joa od 7 do 10 wiersza. Naprawdę pytaj bydła, a nauczy cię i ptactwa niebieskiego, i powie ci albo zwierząt polnych. One pouczą cię i ryb morskich a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana. W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Also heute zum das Thema gibt es einen Wielu twierdzi, że jest na świecie Bóg, którego możemy nazwać Bogiem Stwórcą. Ten wiersz ma bardzo jasną wypowiedź. I wskazuje nam na to, że powinniśmy przyjrzeć się otaczającej naturze. I wtedy otrzymamy odpowiedź na postawione pytanie. I my chcielibyśmy to teraz uczynić. Chciałbym wam przedstawić... E... Chciałbym wam przedstawić e, kilka zwierząt. A przy tym wspomnieć o szczególnych cechach tych zwierząt. Zaczniemy od e, małego żuka hat einen seltsamen Namen und morschiego rodzaju nazwę He heißt niby tinka kaker weil er den nebel trinkt e, można jego nazwę przetłumaczyć rzuczek e, który e, pije mgłę Wie möglich, może ktoś zapytać jak to jest możliwe żeby pić mgłę bo on nicht einfach ganz normal Dlaczego nie pije po prostu tak z wody na powierzchni? A no, z tego powodu, że on żyje w pustyni Namibii. Tam na tej pustyni są takie lata, kilka lat, że w ogóle nie pada. Również też i piasek jest ekstremalnie gorący. Jak bis zu 85 grad hejs werden. Piasek rozgrzewa się w ciągu dnia do 85 stopni Celsjusza. Da liegt dieser I w takich warunkach żyje właśnie ten Żuczek. Ten Käfer muss den ganzen Tag über umlaufen. Ten Żuczek e, cały dzień spędza na bieganiu po piasku. Man sieht, dass er blau-schwarz gefärbt ist. Widzimy, że jest koloru takiego niebiesko-czarnego i jak wiemy, tego rodzaju kolory powodują, że jego ciało bardzo szybko się nagrzewa w Słońcu. Ale jeżeli on cały czas w ciągu dnia chodzi z prędkością 5 km na godzinę, A to, jak na takie małe zwierzątko bardzo szybko on przecina powietrze. To powoduje, że on w tej prędkości ochładza swoje zewnętrzne powłoki, a tym samym całe swoje ciało. To wszystko oznacza, że ten biedny żuczek musi w ciągu dnia chodzić, czy właściwie biegać, 12 godzin. I żeby tego dokonać, to też potrzebuje również wody. Ale na tej pustyni nie ma wody. A więc on wieczorem wygrzebuje sobie zagłębienie. I całą noc on pozostaje zagrzebany w piasku pustyni nicht ab. I e, tym samym e, też i jego ciało nie e, wychładza się całkowicie. Następnego poranku, zanim jeszcze wzejdzie słońce, on wygrzebuje się z tego dołka. I wychodzi na najwyższe miejsce tych e, wydm e, piaskowych macht dort einen I tam na samym szczycie staje na głowie. ab. To powoduje, że opłaca się jego cały odwłok. dieses der kälteste Czyli najchłodniejszą częścią jego ciała to jest tylna część. Körperteils. Widzimy tutaj na tym przybliżeniu, jak wygląda struktura, szczególnego rodzaju struktura jego e, całego ciała. I całe jego ciało właśnie zaczyna e, powodować skondensowanie się e, wilgoci, jaka jest w tym porannym powietrzu. w tym porannym powietrzu. Tutaj to nie jest widoczne, ale na tylnej części jego ciała zaczyna tworzyć się taki film wodny. A te wybrzuszenia, powodują, że ta cienka warstwa wody zaczyna tworzyć w tym miejscu kuleczki wody. kugelförmiges Wasser. I to oznacza, że na jego tylnej części ciała zaczyna się tworzyć kuleczka za kuleczką wody. I ta woda zaczyna spływać teraz z tylnej części ciała przez tą nazwijmy szyję, aż bezpośrednio do jego do otworu gębowego і в цей der спосіб він є seines Körpergewichts. Ibtel jeszcze szczególny sposób, on jest w stanie napić się wody i to w tak znacznej ilości, która wynosi około 20 wagi jego ciała. A zmienimy macie 100 kg. A więc jeżeli ktoś z nas waży 100 kg, то мусить рано зробити strands. To jużirano zrobić e, na rękach.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 I w ten sposób możecie się napić 20 litrów wody. Tylko po to, żeby potem w ciągu dnia 12 godzin biegać po piasku pustyni. to Tak to w przypadku tego żuczka funkcjonuje. Fysik ist sehr kompliziert. Ich will das Tutaj te następne wyjaśnienia są bardzo skomplikowane. Ja chcę to przeskoczyć. Ale tu na dole na tym zdjęciu widać powiększenie struktury jego pancerza. I to właśnie w ten sposób funkcjonuje. Wissenschaftler hat das nachgebaut. I naukowcy zaczęli też i e, to podpatrywać i zaczęli wytwarzać coś podobnego. netzes. E, utworzyli tutaj właśnie tak, e, taką powierzchnię z siateczki. In da by na Chile gegangen, in die Atacama wüste. I pojechali do Chile, do, e, na pustynię Atacama. was ungefähr 30 langes. I zbudowali tego rodzaju siatkę o długości 30 metrów. I tym samym zaczęli pozyskiwać każdego dnia 2000 litrów wody. podpatrzyli to po prostu z natury. Ktoś e, podpowiedział, że coś takiego, e, jak właśnie ten brzuczek, zostało z, zrobione w niebie. Ein davon, wie die ist. I tym samym można e, troszeczkę się tylko dowiedzieć o tym, jak genialnym jest całe stworzenie. Ein wissenschaftler ma gesagt, dass er Gott als den großen Planer hinter der ganzen Natur sieht, pewien naukowiec powiedział, że e, od wielu lat wierzę w to, że Bóg jest wielkim e, wykonawcą i twórcą e, całe, całej natury ale uzupełnia to jeszcze, a życie moje ja oddałem Chrystusowi temu, który jest dla mnie moim osobistym Zbawicielem Falls dieser Mann verstanden, dass Jesus Christus nicht nur ein großer Schöpfer ist, denn äh e, człowiek zrozumiał, że за Него nie jest tylko e, wspaniałym e, Stwórcą, Retter, ale też i jego Golgatha Kiemś, kto za niego na zmarł, Wir können den Schöpfer und den Retter nicht voneinander trennen. I nie możemy tego jedno od drugiego oddzielić, stwórcy i zbawiciela. Bo jest to Jezus Chrystus, Syn Boży, który właśnie coś takiego genialnego stworzył. I zmienimy teraz ten temat. Widzimy tu na tym zdjęciu dwa ptaki, które bawią się z jeden z drugim z dziobami. Dwa tukany z Kostaryki. Cechą charakterystyczną ptaków jest to, że one latają. Z pewnością każdy o tym wie. Ale całkiem prostą sprawą to nie jest ta rzecz latania. Chciałbym tylko pokazać jedno z genialnych rozwiązań. Widzimy tutaj ptaka, który ma takie szczególne żółte pióra na głowie. Tutaj na tym zdjęciu niestety tego nie widać, ale on tutaj z tyłu ma głowę węża. I ten ptak tutaj zapierzył swoje pióra po to, aby postawić się w takiej pozycji bojowej w stosunku do tego węża. I jedną z cech charakterystycznych ptaków, to jest to, że właśnie one potrafią rozpościerać swoje skrzydła szeroko. Albo tak jak tutaj widzimy w przypadku tego e, ptaka, e, nazywanym e, e, szyją węża. Man sieht, flügel sitzen ja oben. Widzimy te skrzydła tutaj u góry. A wszystkie mięśnie poruszające skrzydłami znajdują się przy ciele tego ptaka. I teraz on musi poruszać tymi skrzydłami. Więc wiemy, że porusza skrzydłami do góry i na dół. Ale jeśli te mięśnie tylko są tutaj przy ciele tego ptaka, to w zasadzie można by było powiedzieć, że te skrzydła może tylko pociągnąć na dół. No i tak jak widać na tym przekroju, jeśli mięśnie się zaczną kurczyć, to pociągną te skrzydła na dół. A więc ten ptak potrzebuje jeszcze jakiś zespół mięśni, które pociągną skrzydła do góry. Ale to by spowodowało, że on wtedy miałby dwa punkty ciężkości. I to by powodowało, że nie mógłby latać. mięśni, które pociągną skrzydła do góry. Ale to by spowodowało, że on wtedy miałby dwa punkty ciężkości. I to by powodowało, że nie mógłby latać. I dlatego y, cały zespół mięśniowy tego ptaka jest właśnie na dole. Ale jak ja mogę teraz poruszyć skrzydłami do góry, jeżeli ja będę ciągnął mięśniami na dół? I stwórca to genialnie rozwiązał. Widzimy to w przypadku tego powiększenia. Tutaj ten mięśnień przenosi swoją siłę w formie właśnie takiego kąta prostego do góry. I to jest jasne, jeżeli tym prawym mięśniem pociągnie w dół, to skrzydło pójdzie w dół. Ale ten loch będzie ten muskel hierołok gelegd, i ono może się wyciągnąć, w którym się wyciągnąć, A więc teraz staje się to dla nas jasne, gdy poruszy mięśniem po lewej stronie to będzie w stanie poruszyć tymi skrzydłami do góry. W technice byśmy tu zastosowali zbloczek. I to zostało po prostu genialnie rozwiązane. Jak so etwas durch zufall entstehen kann nicht völlig im A więc jak może ktoś powiedzieć, że coś takiego powstało tylko przez przypadek? Taki człowiek, który twierdzi, że skrzydło mogło powstać przez przypadek, taki człowiek musi również też i potrafić wyjaśnić, jak może powstać pióro tego skrzydła przez przypadek. Tu też widzimy jeden, jednego ze szczególnych ptaków. Tutaj widzimy, że jego dziób jest podobny do bardzo dużej łyżki, warzęchy. Wygląda, no tak dziwacznie. nie Może nie jest to zbyt optymalne, aby z tego rodzaju dziobem latać, ale ten dziób właśnie jest aparatem najwyższej techniki. I tu widzimy właśnie przykład, jak on zaczyna teraz korzystać ze swojego dzioba. Bo ten dziób ma bardzo dużo sensorów, czyli takich miejsc czujnych tauchen einige zentimeter ins wasser. tak sanuja djup kilka centymetrów do wody. otfera djup na kilka milimetrów. seine sensoren fühlen, ob sich ein -tier, 10 cm unten im boden bewegt. die sensoren w jego informują go czy w tym miejscu 10 cm pod powierzchnią wody znajduje się jakiekolwiek pożywienie e, mięsne. Czyli można powiedzieć, że on e, zauważy to, gdyby pod wodą nawet przechodziła 10 cm pod jego dziobem mrówka. natürlich nicht weil nicht im Wasser leben, aber so Oczywiście to nie jest możliwe, bo mrówki nie żyją we wodzie, a tym bardziej pod wodą, ale chcę to pokazać, że tak właśnie czułym przyrządem są czułki w jego dziobie. I ten ptak z tego powodu nie potrzebuje szczególnego wzroku. Bo tak poza tym, to oko jest cechą charakterystyczną e, wszystkich ptaków. E, bardzo często widzimy e, oczy ptaków, które są z boku głowy umieszczone, tak jak w tym przypadku. D.h. Das heißt, man hat einen blick in alle richtungen gleichzeitig. A to oznacza, że ten ptak ma możliwość obserwowania otoczenia praktycznie dookoła swojej głowy, we wszystkich kierunkach. My tak nie potrafimy, dlatego że nasze oczy są umieszczone z przodu naszej głowy. kann er völlig entspannt dort stehen, wenn Dlatego on może całkowicie spokojnie sobie stać, nawet gdy w niedalekiej odległości płynie krokodyl od niego. On zarówno widzi tego krokodyla, jak też i wszystkie rzeczy, które dzieją się z boku jego głowy. To jest właśnie szczególny rodzaj umieszczenia oczu u ptaków ale również są też i te takie ptaki, które są nazywane drapieżnymi, jak na przykład ten Morzeł z Północnej Kanady, można by powiedzieć, że groźnie patrzy, tak to się wydaje ludziom, że takie ptaki drapieżne zawsze tak spoglądają. Ale te ptaki e, nigdy nie są e, ptakami patrzącymi groźnie na otoczenie. To w przypadku tego ptaka oko jest całkowicie inaczej zbudowane. To oko wyposażone jest w soczewkę, która można, którą można porównać do lornetki. Dlatego ten ptak jest w stanie zauważyć małą myszkę z wysokości jednego kilometra nad ziemią. On ma znacznie więcej e, tych e, komórek e, światłoczułych niż my mamy w oczach. A więc jego oko jest e, znacznie bardziej e, czułe na światło. Oder Haare. Dlatego też i nad swoimi oczami on ma umieszczone specjalnego rodzaju takie włoski i e, te e, włoski albo piórka takie malutkie e, służą mi jako e, ochrona przed słońcem. Dokładnie tak samo, jak my opuszczamy klapkę przeciwsłoneczną w naszym samochodzie, gdy jedziemy naprzeciwko Słońca. I to właśnie z tego powodu wydaje się ludziom, że ten ptak e, srogo patrzy. Ale jest schypstwo, ze oczy. Nie, on tylko po prostu chroni swoje oczy przed Słońcem. Ale dritte Möglichkeit jest, dass die Augen tatsächlich vorne sitzen, wie bei uns, über uns. A trzecia możliwość u ptaków, to jest umieszczenie oczu z przodu głowy, tak jak w przypadku ludzi. I taka jest też i przyczyna tego, że te ptaki, czyli wszystkie te, tego rodzaju osoby, puszczyki potrafią obrócić swoją głowę prawie o 360 stopni. Das heißt, um nach hier zu gucken, muss er seinen Kopf nicht in die Richtung bewegen. Aber wenn er schweizt влево, то он не мусит влево skręcić swoją głową. Er könnte das. Natürlich, он бы мог. Aber kann i noch zową okre. Ale może też i obkręcić głową w drugą stronę. Do галоуцемерка. W prawą stronę. Co przypadku człowieka byłoby całkowicie niemożliwe. Im hals. a więc tutaj ten ptak ma możliwość widzenia wszystkiego 360 stopni wokoło głowy e, przez to, że może tą głową e, kręcić e, też 360 stopni Tier, fast nur aus augen die e, całkiem innym zwierzęciem, które, którego głowa składa się praktycznie tylko z oczu e, to jest ważka Kopf, to jest głowa, A na tej głowie takie dwoje ogromnych oczu. Augen als I te ważki mają całkowicie inaczej zbudowane oczy niż my. To jest oko składające się z takich cząsteczek. Jedno oko besteht aus I każde oko składa się z tysięcy poszczególnych e, soczewek. U nas każde oko składa się tylko z jednej soczewki. I auge 3000 te zwierzęta, e, na przykład muchy, mają oko składające się z 3000 soczewek. Die Belle kommt auf 23.000 Linsen pro Auge. A Waszka ma oko składające się z 32 tysięcy soczewek. Jest to dla nas niewyobrażalne. Wer ja, einen fotoaparat ma, bo e, każdy kto ma e, aparat fotograficzny, ja weiß, wenn ich die To ten dokładnie też wie, jak się bardziej tym interesuje, że gdy przysłonę e, otworzę bardzo mocno... Ganz klein. ...to znaczy odwrotnie. Gdy przysłonę ustawię na wysoką e, liczbę, e, to wlot do wnętrza aparatu staje się bardzo, bardzo malutki. <tryk> I zrobione w ten sposób zdjęcie wychodzi ostre zarówno wszystkie przedmioty blisko aparatu, jak i wszystkie w nieskończoności. I to powoduje, że właśnie te zwierzęta potrafią swoimi oczmi patrzeć zarówno ostro na bliską odległość, jak też i widzą ostry obraz w dale daleko, w nieskończoności, czego my nie potrafimy. I kto się interesuje fotografią, to też dobrze wie o tym, że potrzebujemy dla dobrego zdjęcia dużo światła. I dlatego też i te oczy tych zwierząt mają tak dużo tych soczewek. I elektronisch verschaltet. I one wszystkie razem ze sobą są fizycznie, elektronicznie ze sobą połączone. I to powoduje, że ilość światła wpadająca do tego oka znacznie się powiększa, jak gdyby dodaje się z każdej soczewki. Po prostu jest to genialne. I jeżeli ktoś twierdzi, że coś takiego powstało przez przypadek, to wiemy też, że wszystkie skamieniałości jakie my znajdujemy na Ziemi dowodzą też i innej rzeczy. I teraz króciutko przenieśmy się w podróż do środkowych Chin i tam w, tym, w Chinach znajduje się bardzo, bardzo interesujący kamieniołom w którym można znaleźć te najstarsze skamieniałości jakie kiedykolwiek, gdziekolwiek na całej ziemi znajdowano. Ostatni kawałek drogi do tego kamieniołomu pokonuje się za pomocą rzeki, i gdy e, już komuś się w końcu uda, to e, dochodzi, do, m, dotrze do tego kamieniołomu Man sieht diese i można wyraźnie zobaczyć wszystkie warstwy e, układania się z kamieniołomu warstw ziemne, czy skał, jakie tutaj są jedna na drugą ułożone. I w tych ścianach, w tych skałach znajdujemy bardzo dużo skamieniałości, dokładnie takie, jak tutaj na tym zdjęciu widać. To zbieże ma dziwną nazwę, tak jak tu jest napisane, Anomalocaris. Ale pomimo tego, że jest dziwna nazwa, to proszę to dobrze zapamiętać. Dlatego, że właśnie e, e, znaleźliśmy z tego zwierzaka oczy jego. Jak to zwierzę wyglądało, to przypuszczalnie jest to teraz e, zobrazowane na tym zdjęciu. Auf Erde. jeszcze raz podkreślam, jest to naj, jedno z najstarszych e, zwierząt, jakie kiedykolwiek na tej ziemi żyły bardzo dawno temu już wszystko wymarło widzimy tu dwoje oczu tego zwierzęcia als a tu oglądamy te e, oczy jako skamieniałości Naturalnie widzimy tutaj, że te oczy zostały po prostu rozgniecione na płasko. Ale bardzo dobrze można zauważyć na górnym zdjęciu tą formę tego oka. I widać bardzo wyraźnie na tej skamieniałości poszczególne soczewki, tak jak tutaj na dole po prawej stronie zostało to powiększone. I naukowcy policzyli poszczególne soczewki tego zwierzęcia oka tego zwierzęcia. Und ungefähr 17.0 Linsen pro Auge. I stwierdzili, że mniej więcej 17 tysięcy soczewek na jedno oko. Das heißt in der ältesten abgelagerten Schicht, bei dem ältesten Fossil auf dieser Erde finden wir die zweitbestsehendsten Augen. I to oznacza, że w tej najstarszej, znalezionej skamieniałości zwierzęcia najstarszego, najdawniej żyjącego na Ziemi znajdujemy oczy, które można nazwać, są drugimi pod względem jakości na tej Ziemi. To nie Czegoś takiego nie da się wyjaśnić za pomocą ewolucji. takiego nie da się wyjaśnić za pomocą ewolucji. Tylko i wyłącznie wierząc w Boga Stwórcę, który to wszystko uczynił. Pierwsze miejsce to oczywiście oczy tej e, Waszku. A Pewien biolog, e, który popiera ewolucję powiedział kiedyś My nie potrzebujemy matematyków albo e, fizyków, albo nie musimy być matematykami albo fizykami, aby to wyliczyć jak raz najs jest fantastyczna teraz albo to jest za na całą wieczność eh, gdybyśmy eh, chcieli also, oh, auch, gdybyśmy chcieli to wyjaśnić eh, jak takie oko albo eh, cząsteczka eh, Hemoglobiny mogłaby powstać przez czysty przypadek. A więc w zasadzie jest to rzeczą niemożliwą, aby coś takiego powstało przez przypadek. einige daran. A pomimo tego wielu jest takich, którzy w to wierzą. Dlatego, że nie chcą uwierzyć w Biblię w Słowo Boże. I teraz musimy sobie wyjaśnić, skąd tego rodzaju pióra pochodzą. Następne zdjęcie pokazuje nam tutaj różnicę pomiędzy łuskami, a po prawej stronie piórami. Kein wissenschaft da weiß, jak umwandlung von hier nach dort geschehen soll. Żaden naukowiec, e, który podpiera ewolucję, nie jest w stanie tego wyjaśnić, w jaki sposób e, może być przekształcona łózka zwierzęcia w pióro e, ptaka. Jakże to, to jest proste, że po prostu o wiele łatwiej jest uwierzyć w to, że istnieje taki Bóg, który stworzył zarówno łuskę, jak również też i to pióro. im Kapitel 1, Gott alles was er gemacht hat und es war sehr gut. I tak możemy przeczytać I w Pierwszy Księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale w 31 wierszu i Bóg obejrzał wszystko co uczynił, a oto wszystko było bardzo dobre. Annalista natürlich eine Frage berechtigt. Ale naturalnie również też nie jest usprawiedliwione takie pytanie. tot? W zasadzie to dlaczego jest na tym świecie śmierć. Bo tu widzimy właśnie y, ptaka ze swoim łupem, rybką w dziobie. Albo tutaj podobne zdjęcie. Oder von dem Eisbären gefressen wird. Albo na przykład foka, która jest pożerana przez tego białego niedźwiedzia. I teraz może powstać pytanie, skąd to wszystko teraz na tym świecie, skoro Bóg stwierdził, że wszystko było bardzo dobre dwa przykłady ми müssen wir deswegen verstehen, dass der Unterschied zwischen Schöpfung und Evolution. Za przytoczę następne przykłady, to musimy najpierw zająć się tą sprawą, jaka jest różnica pomiędzy stworzeniem a ewolucją. Ewolucja zakłada, że wszystko powstało z Najpierw powstał cały kosmos, czyli Wszechświat, potem pierwsza komórka żywa, a potem życie dalej się rozwijało aż do tego stanu, jaki dzisiaj oglądamy do dzisiejszych ludzi sagt, dass Gott alles innerhalb von kurzer Zeit erschaffen hat. короткому Bibelnen А że Bóg stworzył що w przeciągu bardzo krótkiego життя. Die, um, die Evolution geht, davon aus, es gab zuerst primitive Lebensformen. Zakłada, prymity, die haben sich dann im Laufe der Zeit immer höher entwickelt które w przeciągu uh, upływającego czasu uh, rozwijały się do um, coraz to uh, wyższych istot, was ist, der Tod, ale uh, do tego jest potrzebna śmierć. Damit nicht so entwickelte Lebewesen Platz machen für die höher entwickelte. Po to, aby niezbyt wysoko rozwinięte istoty żywe dawały miejsce następnym istotom, które rzekomo rozwijają się wyżej. A więc to pokazuje, że śmierć jest rzeczą konieczną dla wszystkich, którzy twierdzą, że istnieje ewolucja. Ale jeśli chodzi o Biblię, to sprawa wygląda całkowicie inaczej. Na samym początku było e, perfekcyjne stworzenie na świecie, ale wiemy o tym, że potem wkroczył na świat grzech. Z pewnością każdy z was zna historię Adama i Ewy die Stimme des teufels reingefallen sind und von der frucht des baumes aßen sollten durch je wpadli w pułapkę diabła i posłuchali jego dobra i zła było zabronione war, dass die schöpfung war Następstwem tego było to, że natychmiast całe stworzenie zostało zepsute. I na ten świat wkroczyły biedy, choroby i śmierć. A więc śmierć absolutnie nie jest związana ze stworzeniem. Ale jest ona następstwem upadku człowieka w grzech. Das heißt mit der Bibel können wir sehr gut verstehen, warum die Welt so ist, wie sie heute ist. I teraz czytając z możemy to bardzo dobrze zrozumieć, dlaczego, Bib... dlaczego dzisiejszy świat wygląda tak, jak my go dzisiaj oglądamy. Gott Бог przecież wszystko cudownie stworzył. Ale mężczyzna in seiner Verantwortung versagt. całkowicie zawiódł. I grzech przyszedł na ten świat. Człowiek został natychmiast oddzielony od Boga. I śmierć panuje nad człowiekiem aż do dzisiaj. Bóg również też to widzi. Widział i widzi i dlatego zesłał swojego Syna na ten świat. Sein Sohn am kreuz gestorben. I Jego Syn zmarł na krzyżu Gorgoty. I teraz każdy człowiek, który z winą swoich wszystkich grzechów przychodzi do Boga. W imieniu Pana Jezusa otrzymuje przebaczenie wszystkich swoich grzechów za darmo. A dodatkowo Bóg jeszcze mu daje w podarunku życie wieczne. D.h. nie, że ewig tutaj tej sengie lebt. To wcale nie oznacza, że człowiek zaczyna żyć wiecznie na tej ziemi, ale to oznacza, że Bóg na całą wieczność będzie razem z Bogiem. I to oznacza, że bardzo dobrze potrafimy na podstawie Bibli wyjaśnić, dlaczego w dzisiejszym świecie panuje choroba i śmierć. Das heißt, nach der Ewolution gab es eine Urzelle, daraus hat sich alles entwickelt. Według ewolucji była jedna żywa na początku komórka, z której wszystko się następnie rozwinęło. Na hat Gott verschiedene Schöpfungsfamilien gemacht. A w читamy, że Bóg stworzył e, w, w, w, wszystkie, e, wszystkie rodzaje rodzin stworzenia na tej ziemi. eine gemeinsame Zelle, aber einen gemeinsamen Schöpfer. A więc nie ma tutaj jednej wspólnej komórki żywej, tylko mamy wszyscy wspólnego Boga Stworzyciela. I ja wierzę w to gorąco, że to, co teraz powiedziałem, jest tą właściwą prawdą. KONIEC KONIEC KONIEC KONIEC Jeszcze możemy przejść na koniec do dwóch e, przykładów. Najpierw wymienimy teraz sprawy dotyczące białego niedźwiedzia. Tu widzimy zdjęcie znaku, który e, można spotkać na Spitsbergenie. Sz, Te znaki również znajdują się w Kanadzie. To są są to naprawdę potężne zwierzęta, tutaj widzimy odcisk łapy niedźwiedzia, prawdopodobnie wielkość buta 62, to jest bardzo świeży odcisk, a więc w tych rejonach musi człowiek być naprawdę ostrożny, Dlatego, że w tym rejonie wielokrotnie się zdarzało, że człowiek nagle stawał oko w oko z niedźwiedziem. Canada, tak jak tu na przykład w Kanadzie. Ice, 30 stand, gdy nagle ten niedźwiedź pojawił się przed nami w odległości tylko 30 metrów. auto 1 m hinter uns. auto 1 m hinter uns. Myśmy na całe nieszczęście wyszli ze swojego auta i byliśmy kilka kroków przed samochodem. Także mogliśmy szybciutko schronić się w naszym samochodzie. solchen hat man keine Bo gdybyśmy mieli konkurować z tym niedźwiedziem, to nie mielibyśmy żaden z nas najmniejszej szansy na przeżycie. Te niedźwiedzie potrafią się perfekcyjnie wspinać po skałach. Około 3,40 m e, długość ciała tego zwierzęcia, a waga do 850 kg. Widzimy tutaj niedźwiedzie, które e, pożerają e, wieloryba. Swoimi e, zębami wyrywają z jego boku e, kawałki żebel. A genialną rzeczą w przypadku tych białych niedźwiedzi jest to, jaką oni posiadają właśnie. skórę. Sierść, tak? Sierść na swojej skórze. Bo wszystkie niedźwiedzie. Te, Białe niedźwiedzie, tak zwane, one są w zasadzie czarne. A Ale będąc mając czarną skórę. Ja, die Czyli skóra jest czarna. Mając czarną skórę, no trudno jest się ukryć w śniegu czy lodzie. I ten niedźwiedź tylko dlatego wygląda biało, bo sierść jego skóry jest biała. To jest Ale to, co tutaj jest genialnego w tej sierści, to, to, że wszystkie włosy jego sierści są w środku puste. Lichtstrahl geht hier durch und wärmt die schwarze auf. I promienie słoneczne przechodzą przez te puste rurki jego sierści jak przez światłowód i rozgrzewają czarną skórę tego zwierzęcia. I tym samym również rozgrzewa się całe ciało tego zwierzęcia. A pomiędzy tą sierścią oczywiście też jest powietrze. I to powietrze e, ochrania, izoluje zwierzę i e, nie pozwala e, powrotowi, powrotowi tego ciepła słonecznego z powrotem do atmosfery zimnej. To jest to Jest to naprawdę zasada genialna. Tutaj widzimy się z E, tutaj widzimy obraz e, termowizyjny, e, niech będzie to krowa z Polski. Ta krowa e, stoi przy, w temperaturze 0 stopni e, na łące e, czy na trawie. I można na tym zdjęciu zobaczyć, Jaką temperaturę ma jej ciało w różnych punktach? W przypadku tego niebieskiego koloru to jest 20 stopni. W przypadku tych żółtych, brązowych to jest nawet 30 stopni. I to oznacza, że gdyby tak 4 dni stała, to prawdopodobnie by zamarzła. A ja zrobiłem tak, takie same zdjęcie tego niedźwiedzia polarnego przy temperaturze minus 32 stopnie widać wyraźnie, że ten e, niedźwiedź polarny e, nie poddaje w ogóle ciepła. Hier ist die temperatur der Umgebung. Tu na obrzeżach widzimy temperaturę otoczenia. Sieht, kalt. I widzimy, że ta sierść tego zwierzęcia jest prawie że tej samej temperatury jak powietrze otaczające. Ein klein wenig Wärme die Augen und die Nasen. Troszeczkę ciepło wydzielają oczy i nosen. Das heißt die Wärmeisolierung funktioniert perfekt. I to wszystko pokazuje, to zdjęcie, udowadnia, że izolacja cieplna przez sierść tego zwierzęcia jest perfekcyjna. Jest to rzeczywiście genialne. noch etwas lustiges? A teraz powiem coś śmiesznego. Hier oben gibt es eine Stadt, die heißt Churchill in Nord-Kanada. To widzimy teren Kanady i na północy Kanady jest miasto Churchill. Це ist die einzige Stadt auf der Welt, wo es ein Gefängnis gibt. для to jedyne Бо якби tej świecie, w którym jest więzienie. Zwei Gefängnisse für Eisbären. Wenn diese Eisbären zu nah zu dieser Stadt kommen, nicht vertreiben i w żaden sposób nie dają się odpędzić, to e, są wtrącane na miesiąc czasu do więzienia. To jest właśnie pułapka na białe niedźwiedzie. E, za pomocą tej pułapki zwabia się tego zwierzaka do środka i łapie. I przetrzymuje się te zwierzaki przez 30 dni, dając im tylko chleb i wodę. I z tego powodu są te polarne niedźwiedzie naprawdę dziko wściekłe. merken sich, schlecht, da gibt's kein futter, da gibt's I zapamiętują to sobie, że miasto Churchill to jest złe miejsce na tej ziemi. Tam nie ma nic do żarcia. Przeciwnie, tam jest więzienie. 30, Tu jest właśnie to więzienie. Na 30 dni, wchodzą się raus. po 30 dniach wypuszcza się je. One są uśpione. jungen. A tu na tej tarczce widzimy matkę z dwojgiem młodych. ale I wtedy używa się do tego helikopterów. I hängt ran. Podwiesza się pod helikopterem. 40 km 40 km od miasta się ich wypuszcza. Widzicie jak tu wiszą? Wir haben so geniales futtergedächtnis. I one mają e, tak wspaniałą pamięć, co do e, swojego żarcia. I natychmiast to nauczą się, każdy z osobna, że Churchill, czyli to miasto, e, to nic nie warte miejsce, tam nie ma nic do jedzenia. I zostało to już sprawdzone. W przypadku 85 na 100 niedźwiedzi nie wracają z powrotem do czerczy. A więc wpadli ludzie na dobry pomysł. A tu widzimy niedźwiedzicę ze swoim maleńkim. I e, takie niemowlę tego niedźwiedzia, gdy przychodzi na świat, ma tylko 600 gramów. A z takiego małego, e, małego niedźwiadka rozwija się przez całe życie zwierzę, które ma później ponad 800 kilogramów. I teraz przejdźmy do ostatniego przykładu. Teraz będę opowiadał o fantastycznym pająku. Tarantula z Kostaryki. Mniej więcej wielkość talerza na zupę. Ale wcale nie jest taka jadowita. Tutaj widzimy innego pajączka. Który tworzy swoje e, sieci w formie takiego e, okręgu. I spinn ein netz wie eine kugel. A właściwie to e, tworzy z e, tej sieci swoje kulę Manchmal findet man da wie kleine Fledermäuse. Unforszelba. Fledermäuse. Weißt du Ja. I e, rzecz niewyobrażalna, w środku takiej sieci znaleźli ludzie e, również i nietoperze. So e, czyli e, tak mocno zbudowana jest ta sieć. Eine bola e, tu widzimy pająka o nazwie Bola. I Ten pajączek jest jeszcze bardziej genialny. Ten pajączek w ogóle nie e, tka sieci. Tylko ma po prostu jedną niteczkę. A na końcu tej niteczki kuleczkę z kleju. I e, tą e, kuleczką tej, e, tego kleju e, kręci wokół swojej głowy i gwoli. I damit fängt die Motte. Das versucht die gwoli äh äh mole. Aber keine Motte ist so dumm und fliegt da freiwillig hin. в żaden mól nie jest taki głupi, żeby dobrowolnie latać nad głową tego pająka. einen Duftstoff her. pająk właśnie w tym celu, aby złowić, e, te e, e, Mole wytwarza e, feromon, który jest swego rodzaju zapachem przyciągającym. Genau das das auch das herstellt. I e, taki sam feromon wytwarza też i e, żeńska, e, żeński pająk. I ten e, męski e, pająk cieszy się z tego. Da sind es ein Mordbeutchen, nichts zu sehen. Äh ihr ordentlich stwierdza, ob w pobliżu jest przyłożona. Leider sitzt da die Bodaspitze. Alle niestety w pobliżu właśnie znajduje się ten pająk o tej nazwie Bora. Und das Wort Männchen, ich die Klebekugel ab und wird gefangen und gefressen. I jeżeli jakiś nieostrożny pająk e, innego gatunku e, akurat zbawi się tym zapachem pheromonu, przyklei się do tej kulki, nie ma szansy na ujście, tylko jest zjedzony. A w Amazonii, tam gdzie ja te zdjęcia tu zrobiłem, e, są trzy rodzaje właśnie e, takich e, moli die є unterschiedlichen nachtzeiten aktiv sind фазах ночі, або часах ночі. І наш fazach nocy albo czasach nocy i co reszty na weißas wohl i nasz fajączek, e, tworza różnorodne zapachy, żeby każdy mógł się і злапив. i z з цього dikimery również jest genialne jest całe stworzenie. Jeziby an Seidennetz spinne. Dowiedzmy jak pracuje pająk, który tworzy sieci podobne do jedwabiu. Ten pająt wytwarza e, najbardziej stabilną niteczkę, jaka e, w ogóle istnieje na Ziemi. W takiej sieci nawet złapie się mały ptak i nie wyzwoli się. Jeszcze króciutko dwa zdjęcia. Po środku widzimy tutaj ten e, gruby pień, to jest to mikroskopijne ujęcie włosalewskiego. Das von dem haltefaden des spinennetzes. A e, przeciw, e, na poprzek położone jest właśnie e, położona nić tego pająka. Mit einem trick können wir da hineingucken, in den farmach hineingucken. Stosując e, specjalnego rodzaju e, tryki, e, można, można spojrzeć do wnętrza tej e, nici tego pająka i zaraz natychmiast zauważymy różnicę. Ludzki włos w środku jest pusty, ale w przypadku właśnie tej nici tego pająka widzimy, że w pustym wnętrzu tej nitki pająka również znajduje się następna skręcona druga wewnętrzna nitka. I właśnie ta wewnętrzna nitka skręcona jak sprężynka powoduje, że ta nitka tego pająka jest tak bardzo Also ein Faden ist nicht nur ein Faden, sein hochkomplizierter Aufbau. Werse, taka nic pajonka to nie tylko była jakaś ta nić, tylko naprawdę to jest wielce skomplikowana rzecz. I letzte spinne, eben teraz pokazuję początek jego na Jest to najbardziej jadowity pająk na całym świecie, Na całe szczęście on nie mieszka w Europie, ale tylko i wyłącznie we wschodniej Australii. Tu widzimy, jak można wydoić tego e, pająka, tak jak się doi krowe. Mój kolega zaczyna drażnić tego pająka pincetą. A ja próbuję za pomocą pipetki pobrać jad, jaki on wytwarza. I można tak powiedzieć, że takiego pajączka można wydoić raz na tydzień muss das ungefähr 50 mal machen, um eine Dosis Gegengift zu bekommen. I e, trzeba to mniej więcej 50 razy pokonać, aby e, otrzymać maleńką e, dawkę, e, która będzie służyła jako wytworzenie e, szczepionki przy surowicy przeciwko jego jadowi. groß, vielleicht so groß. Ten pająk nie jest bytem wielkim, tak jak pokazałem teraz, takim nie więcej wielkości długość wersapilogi aż 6,56 cm. Szerokość obwodu 5,6 cm. Ist ist giftigste Spinne der Welt. I jest najbardziej jadowitym pająkiem z całego świata. Ein Wissenschaftler hat einmal geschrieben in einem Museum. Ja, ein in einem Museum. Pewien naukowiec napisał e, taki artykuł do muzeum, deutsch, wenn sie allein sind und von einer eine der giftigsten spinnen Australiens gebissen werden. Jeżeli jesteś e, sam bez nikogo do pomocy i będziesz e, urządzony przez tego najbardziej jednolitego pająka z Australii. Jest to bardzo Teraz bardzo interesujące stwierdzenie. Jak on uzupełnia to zdanie, jak on napisał, to najpierw zawrzyj pokój z Twoim Bogiem, a potem dopiero zacznij yy, poszukiwać możliwości dotarcia do szpitala. Warum schreibt er das so ernst? Dlaczego on tak poważnie przemawia do człowieka? Bo taki człowiek ma maksymalnie 20 minut czasu. Bo do 20 minut musi być podana szczepionka. Jeżeli tak się nie stanie, to umiera się po e, ugryzieniu przez tego pająka. I dlatego, jeżeli to jest zgłoszone na pogotowiu, to do takiego nieszczęśnika wylatuje natychmiast helikopter. Aby natychmiast otrzymał surowice. Nikt nie wie, czy zdąży się dotrzeć na czas do tego człowieka. I to dlatego, ten naukowiec tak bardzo to poważnie napisał, a ja uważam, że to jest bardzo ważne. Mit ihrem Gott. Najpierw zawrzeć pokój z Twoim Bogiem. Das heißt, mit Gott ins Reine sind. To oznacza, że Ty musisz uporządkować sprawę swoich grzechów przed Twoim Bogiem. Das heißt, mit Gott Co to właściwie oznacza, zawrzeć pokój z Bogiem? Das heißt im Endeffekt, dass man glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für ihn mal rein persönlich gestorben ist. Cóż więc końcem to oznacza tyle, że każdy musi uwierzyć, że Jezus Chrystus zamienił osobiście zmarł na krzyżu Golgoty. Dass bekennt. I każdy człowiek musi osobiście wyznać swoje własne grzechy. I tylko wtedy, jak to uczyni przed Bogiem, to może otrzymać przebaczenie swoich grzechów. I dlatego dla takiego człowieka, który jest ugryziony przez tego pająka z Australii, jest to rzeczą najważniejszą po ugryzieniu. Ja traktuję to do, dokładnie tak samo. I dlatego kieruję też i do Państwa to e, bardzo poważne wezwanie. I to nie tylko z powodu tego małego, w zasadzie pająka. Zawsze pokój z Twoim Bogiem. I mam nadzieję, że każdy, kto jest w tej sali, już kiedyś w swoim życiu uczynił to, I mam nadzieję, że już rozumiem to, że ten genialny Bóg, który daje zbawienie, jest Bogiem całego stworzenia. I ten Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek zginął na wieki. Dziękuję.